Czy mówi wam coś nazwisko Jacek Dewódzki? Nie mówi wam? Ludzie! Dam wam czas, żebyście się zastanowili. Tymczasem otworzę sobie tutaj coś. Wezmę kromeczkę z masełkiem i nałożę sobie coś czerwonego, pysznego, mmm... Mm, owocowego. Mmm... smaku borówek. Dokładnie tak. Zajadam dżemik. Chcę Ci coś opowiedzieć. Dewódzki był wokalistą dżemu. Począwszy od płyty kilka zdartych płyt z 1995 roku Aż do roku 2000 do płyty, być albo mieć. Nie śpiesz się w ten słoneczny dzień. Ty wiesz, albo być, albo mieć. albo mieć. Albo nie. Albo być, albo mieć. albo mieć. Albo być, albo być, albo mieć. Między innymi rozmawiałem z nim o dzisiejszej telewizji i programach typu mam talent bądź nie mam talentu ludzi zdolnych jest naprawdę dużo i nie potrzeba do tego programu mam talent gdzie się robi właściwie y, szyderę z tych ludzi i wystawia się na pośmiewisko często, a często drażni się ich tekstami, na które odpowiedź byłaby jednoznaczna, ale wstyd po prostu przed całym światem opieprzyć jurora chociaż zasadniczo <grym> można nieprzewidywalnym, nieobliczalnym Boże, widzisz to, nie tak już. najbardziej poruszającym show w Polsce. Że oni wszyscy są tacy sami czasami. Wszyscy słuchają tego samego. 40 milionów Polaków głosuje na taką samą piosenkę, a każdy potem się z tego śmieje. W ogóle jakby to nieszczery jest jakiś. Nie lubię telewizji w ogóle. Dlatego, że ona jest... Yy, yy, Dziwnie jak gdyby nastawiona w pewną określoną stronę, która do końca nie jest jasna. Szczerze mówiąc, lubię oglądać kino polska, tak, w mm -hmm. ogóle jeśli chodzi o telewizję, ponieważ lecą tam stare filmy, gdzie zasadnicza też nostalgia we mnie grał widzę mojego Fiat'a albo Syrenkę. Kiedy polskie kino było jeszcze zdania. Po... Tak, tak, jest to też taki tekst funkcjonujący właśnie <laughs> również w telewizji, kiedy polskie kino, nie? nawet dzisiaj oglądałem kabaret, gdzie stwierdzono, że po kino polskie było najlepsze wtedy, kiedy go jeszcze w ogóle nie było czy w XVIII wieku. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Pyszny ten dżem. Ale Jacek Dewódzki to nie tylko dżem. Współpracował z Bigcycem, z bratankami, z Bogusławem Chrabotą. Tak, dokładnie z tym dziennikarzem. Nagrał jeden utwór na płycie jedno. A o czym jeszcze rozmawiałem z Jackiem Dewódzkim? A niestety kapitaliści, że tak powiem i ekonomiści o sztuce decydować nie potrafią, bo oni nie o tym myślą. Myślą zupełnie o czymś innym, a na przykład gdybym ja chciał sobie organizować koncerty, to bym zgłupiał i przestałbym pisać piosenki bo bym musiał myśleć o telefonach, o jakichś, prawda, biurokratycznych historiach, więc ja bym tą swoją indiańskość podział w tym momencie. Tylko o jedno proszę Cię Przed samotnością obronię mnie ale nie tylko o tym rozmawiałem z Jackiem. W zbliżającej się audycji z wywiadem dowiecie się jak przeszliśmy na ty, a także o jego nowym zespole, z którym wydali już trzy płyty i robią rewolucję. Tak więc już niebawem Wywiad z Jackiem Dywódzkim.